o pasterzu, który chciał być królem. Baśń z Korsyki. Daleko stąd leży piękna wyspa, a na jej górskim terenie rozciągają się malownicze miasteczka i wioski pełne uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi. Z tego właśnie miejsca pochodzi baśń, powtarzana przez najstarszych mieszkańców, o pasterzu, który chciał być królem. A było to tak. Pewnego dnia do chaty młodego pasterza zawitała dziewczyna. Była tak śliczna i delikatna, że w swojej zwiewnej sukience wyglądała jak nimfa. Młodzieniec nigdy wcześniej nie widział jej ani w wiosce, ani w sąsiednim miasteczku. Kim jesteś? zapytał dziewczynę. Jestem leśną rusałką, rzadko pokazuje się ludziom, ale ty grasz tak pięknie, że nie mogłam się powstrzymać, wyjaśniła. Rzeczywiście, młodzieniec potrafił wygrywać na piszczałce tak piękne melodie, że wszystko dookoła zamierało z zachwytu. Nic więc dziwnego, że i leśna rusałka nie mogła oprzeć się jego muzyce. Z czasem zaczęła codziennie do niego przychodzić, by słuchać czarodziejskich dźwięków. W zamian przynosiła leśne smakołyki i urządzała prawdziwe uczty dla pasterza. Młodzieniec tak bardzo się do tych odwiedzin przyzwyczaił, że nie potrafił już sobie wyobrazić dnia bez spotkania z nią. Któregoś razu dziewczyna jednak nie przyszła. Młody pasterz długo rozglądał się za nią po okolicy, i nawoływał w lesie. W końcu znalazł ją nad górskim strumieniem. Rusałka uśmiechnęła się na jego widok, a kiedy młodzieniec powiedział, jak bardzo za nią tęsknił, rozpromieniła się jeszcze bardziej. Młodzi obiecali sobie, że odtąd zawsze już będą razem. Pasterzowi nie przeszkadzało nawet to, że rusałka musiała żyć w lesie. On też mieszkał ze swymi owcami, z dala od ludzi, wysoko w górach. Na znak zaręczyn rusałka włożyła mu na palec pierścień z zielonym oczkiem i powiedziała, od tej chwili ten pierścień zawsze będzie ci służył pomocą, dopóki o mnie nie zapomnisz. Kochana, jakżebym mógł o tobie zapomnieć, krzyknął pasterz i przytulił rusałkę. Jak tylko włożył na palec czarodziejski pierścień, jego stare ubranie zamieniło się w drogie szaty, buty w wysokie trzewiki, a tuż przed nim pojawiła się złota kareta. Mój drogi, ta kareta zawiezie cię do naszego pałacu, w głębi lasu. Droga Rusałko, pozwól mi tylko po drodze odwiedzić moją starą matkę, podzielić się z nią naszym szczęściem i pożegnać. Powiedział pasterz, na co rusałka tylko się uśmiechnęła i wręczyła mu sakiewkę pełną złotych monet dla matki, aby i ona mogła żyć w spokoju i dostatku. Pożegnali się i przyrzekli sobie, że za trzy dni spotkają się w pałacu. Chwilę później młodzieniec wsiadł do złotej karety i skierował się w stronę wioski. Akurat w tej okolicy... Sama królowa polowała ze swoim orszakiem. Była to jej pierwsza wyprawa od śmierci ukochanego męża. Kiedy tak mknęła przez las w pogoni za zwierzyną, zobaczyła złoty pojazd, a w nim pięknego królewicza, odzianego we wspaniałe szaty. Kazała sługom zapytać nieznajomego, kim jest, i zaprosić go na wspólne polowanie. Kiedy młodzieniec wysiadł z karocy i pokłonił się królowej, ta nie mogła oderwać od niego wzroku. A wtedy biedny pasterz przyznał szczerze, kim jest, ale nikt mu nie uwierzył. Młoda wdowa i jej dwórki wzięły jego słowa za żart i tylko wesoło się śmiały. Potem królowa zaprosiła pasterza na wspólne polowanie i wieczerze. On zaś, onieśmielony jej urodą, i królewskimi manierami zgodził się towarzyszyć jej w wyprawie. Cały dzień upłynął im na polowaniu, rozmowach i żartach. Zabawa trwała aż do rana. O świcie pasterz pożegnał się z królową. Gdy jednak chciał ruszyć w dalszą drogę do swojej matki, monarchini bardzo posmutniała. Piękny królewiczu, od dawna nie bawiłam się tak dobrze jak z tobą, powiedziała niemal szeptem. Czy nie zechciałbyś na zawsze zostać w moim zamku? Byłabym dobrą żoną, a ty panowałbyś w naszym królestwie, dodała w końcu. W pierwszej chwili pasterz zaniemówił z wrażenia. Nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Zostać królem? Któż by tego nie chciał? Co prawda rusałka wydaje się sto razy mniejsza i piękniejsza od królowej, ale jej pałac ukryty jest gdzieś w środku lasu. Przy niej już zawsze byłby skazany na samotność w górach, a królowa daje mu całe królestwo. Chętnie z tobą zostanę, królowo, i będę szczęśliwy, jeśli oddasz mi swoją rękę i serce, powiedział po chwili namysłu. Ledwie wypowiedział te słowa, ziemia się pod nim zatrzęsła, Złoty pierścień z zielonym kamieniem zsunął się z jego palca i rozprysł na tysiące kawałeczków. Jego drogocenne szaty, buty i kareta znikły bezpowrotnie. Teraz stał przed królową w swoim starym, podartym kubraku i dziurawych butach. – A kim ty jesteś? – Gdzie królewicz? – krzyknęła przestraszona królowa. Na nic się zdały tłumaczenia pasterza i przypominanie, że przecież szczerze się przyznał, kim jest. Ona jednak nie wierzyła w ani jedno jego słowo. Natychmiast wezwała strażę i kazała wypędzić nędzarza z królewskiego obozu. Smutny pasterz powrócił wysoko w góry, ale nie znalazł już ani swoich owiec, ani rusałki. Ludzie z pobliskich wiosek do tej pory opowiadają o młodym pasterzu, który chciał być kiedyś królem, a teraz błąka się po pobliskich górach w poszukiwaniu swoich owieczek i pięknej rusałki, którą stracił przez zachłanność.